Kart historii. Wzięcie nad Paska Gołą w 1973 roku. Dwaj mieszkańcy Gauthier w amerykańskim stanie Mississippi łowili ryby w rzece Pascagoula, kiedy ich oczom ukazał się dziwny obiekt, z którego wyłoniły się trzy postaci o stożkowatych wyrostkach w miejscu nosa i uszu. Dwie z istot pochwyciły starszego z mężczyzn, Charlesa Hicksona, zaś 19-letni Calvin Parker zemdlał ze strachu. Wkrótce potem znaleźli się oni we wnętrzu Nola. W incydencie z nad Pascagouli brało udział dwóch mężczyzn, 19-letni Calvin Parker i 42-letni Charles Hickson, oboje z Gautier w stanie Mississippi, którzy łowili ryby w rzece Pascagoula, gdy usłyszeli za sobą głośne brzęczenie. Obaj odwrócili się i przerazili się na widok szerokiego na 3 metry i wysokiego na 2,5 metra jarzącego się obiektu w kształcie jaja z niebieskimi światłami z przodu, który unosił się tuż nad ziemią w odległości 13 metrów od brzegu rzeki. Gdy unieruchomieni widokiem mężczyźni patrzyli, w obiekcie pojawiły się drzwi, a trzy dziwne postaci płynęły tuż nad rzeką w ich kierunku. Istoty posiadały nogi, ale ich nie używały. Mierzyły około półtora metra wzrostu, miały pozbawione karków głowy w kształcie pocisków, szczeliny w miejscu ust, a tam gdzie znajdować się mogły ich nosy i uszy, mieli cienkie stożkowate wyrostki, jak marchewki wystające z głowy bałwana. Nie mieli oczu, ich skóra była szara i pomarszczona, Mieli okrągłe stopy i przypominające szczypce dłonie Dwie z istot pochwyciły Higsona, Zaś trzecia Parkera ale nastolatek zemdlał ze strachu. Hickson twierdził, że gdy istoty umieściły swe ręce pod jego ramionami, jego ciało stało się sztywne. Potem zaś uniosły go one do oświetlonego pomieszczenia we wnętrzu Nola, gdzie został poddany medycznemu badaniu za pomocą przypominającego oko urządzenia, które, jak sam Hickson, unosiło się w powietrzu. Na koniec badania istoty opuściły Hicksona, który unosił się sparaliżowany, lecz wciąż świadomy. One zaś udały się, aby zbadać Parkera, który jak uważa Higson, znajdował się w innym pomieszczeniu. 20 minut potem jak Higson po raz pierwszy ujrzał UFO, został on przeniesiony na zewnątrz i uwolniony. Znalazł tam Parkera płaczącego i modlącego się na ziemi tuż obok. W chwilę potem obiekt uniósł się wprost w górę i wystrzelił. Spodziewając się jedynie szyderstw, jeśli komukolwiek o tym powiedzą, początkowo Higson i Parker zdecydowali się zachować milczenie, ale potem z racji tego, że rząd może chcieć lub powinien się o tym dowiedzieć, zatelefonowali oni do bazy sił powietrznych Kessler w Biloxi. Tamtejszy sierżant powiedział im, aby skontaktowali się z szeryfem. Jednakże, niepewni reakcji na swą dziwaczną historię, jaką wykazać mogą miejscowe władze, udali się oni do lokalnej gazety, aby porozmawiać z reporterem. Gdy okazało się, że biuro jest zamknięte, Hickson i Parker poczuli, że nie mają innej alternatywy, niż porozmawiać z szeryfem. Szeryf, po wysłuchaniu ich historii, umieścił Hicksona i Parkera w pokoju z podsłuchem w wierze, że jeśli będą oni sami, mogą maskować swoje oszustwo, czego oczywiście nie zrobili. Lokalna prasa opublikowała ich opowieść, którą poruszyły też inne media i w ciągu kilku dni spotkanie nad Pascagoulą stało się główną wiadomością w kraju. APRO, czyli Aerial Phenomenal Research Organization, organizacja badawcza do spraw zjawisk powietrznych założona w 1952 roku, wysłała profesora Jamesa Hardera z Uniwersytetu Kalifornia, specjalistę od inżynierii, aby zbadał sprawę. Przybył także Jay Allen Hynek, reprezentujący siły lotnicze. Razem przesłuchali oni świadków. Harder zahipnotyzował Hicksona, ale musiał zakończyć sesję, ponieważ ten był zbyt przerażony, aby ją kontynuować. Hickson i Parker przeszli następnie testy na wykrywaczu kłamstw. Heinek i Harder wierzyli w historię dwóch mężczyzn. Heinek powiedział Było tutaj z pewnością coś, co nie pochodziło z ziemi. Źródło NICAP Tłumaczenie i opracowanie Portal Infra www.infra.org.pl Czytał Ivelios